Nowiny 44 tygodnia 2015 roku, nowiny WikiRadio, oczywiście przed mikrofonem Borys Kozielski. No był tutaj przed chwilką Marek Mazurkiewicz ze mną, ale gdzieś zniknął, tak to jest na blabie, ale jest z nami również Marta Moraczewska. Cześć Marta, halo, halo. Cześć, cześć. No jesteś, to dobrze, za chwilkę zaczynamy. 44 tydzień roku mamy już za sobą, dziś jest poniedziałek, o Marek widzę, się próbuje znowu połączyć, mam nadzieję, że się uda i tak wydawałoby się, że ten weekend ostatni, no to, to nic się nie będzie działo, ale jednak, jednak w Wikipedii działo się sporo. Jesteś Marku? Jestem, witam. No fajnie. To dobrze. I mamy dzisiaj do omówienia zimowe spotkanie wikipedystów, które chyba już mówiliśmy tydzień temu troszeczkę o tym, albo i nie. Wyrok sądu na podstawie Wikipedii. W październiku anglojęzyczna Wikipedia będzie miała 5 milionów haseł, czyli już ma właściwie chyba, prawda? Bo to jakoś ogłoszone tak, zostało. Już ma. Wiki, podróże mają pewien kłopot i spojrzymy na radio Merkury, które zamieściło rozmowę z naszą szefową biura prasowego Natalią w sprawie odkurz dokument akcji w, w muzeum, muzeum czy w archiwum? W archiwum państw chyba w, w Poznaniu, prawda? W archiwum. Statystyki października 2015 znajdziecie też w notatkach do dzisiejszej audycji i opowiemy też o tym, gdzie można znaleźć efekty wiki ekspedycji kolejowej 2015. No więc Zacznijmy od spotkania zimowego wikipedystów. Wiadomo już jak ono się odbędzie mniej więcej. Będzie część oficjalna i taka uroczysta w Warszawie, chyba w Muzeum Zachęty i w Muzeum chyba też połączone to będzie jakoś z Państwowym Muzeum Etnograficznym. No i później jedziemy jakieś 100 km chyba niecałe od Warszawy żeby zupełnie na wsi posiedzieć i porozmawiać o tym, o czym wikipedyści zwykli rozmawiać, czyli o Wikipedii i różnych projektach siostrzanych, o tym, co można zrobić, jak, jak tutaj różne rzeczy ruszyć do przodu. Takie spotkanie w realu raz na jakiś czas jest bardzo pozytywne, przydatne spotykamy się latem, ale w tym roku postanowiliśmy również zorganizować takie zimowe spotkanie. Często, znaczy czasem to były takie spotkania bardzo robocze, ale to spotkanie będzie może nie tak bardzo robocze, ale na pewno na pewno robocze, bo tam wikipedyści nie lubią siedzieć i nic nie robić, więc na pewno usiądą przy komputerach i będziemy nad czymś pracować, a wymiana taka szybka zdań w realu no, bardzo sprzyja popchnięciu pewnych spraw naprzód, bo jak się pisze u kogoś w dyskusji, to się czeka czasem kilka dni na odpowiedź, potem się znowu odpowiada, tłumaczy, a tutaj w ciągu wszystko, wszystko w ciągu kilku minut może się odbyć podczas takiego spotkania. Ty byłeś, na liście Marko? Na liście zapowiadał się też remont basenu. E, remont basenu? Nie, to taki żart a propos tego, że na liście już yy, yy, Wikipedyści, którzy próbowali zbadać to miejsce zdalnie i stwierdzili, Aha. że coś jest nie tak z basenem i że pewnie trzeba go naprawić. No właśnie, ale ponieważ mamy Martę u nas, to troszeczkę zmienimy program dzisiejszego spotkania, ten, który wcześniej sobie przygotowaliśmy w notatniku i żeby cię za długo nie trzymać, Marta, to może wpuścimy cię teraz i podpytamy cię, no bo minął właśnie rok twojej pracy w stowarzyszeniu, prawda? Zgadza się. Czy wy mnie słyszycie? Jeszcze zapytam. Dlatego... Słyszymy cię bardzo dobrze. Tak, troszeczkę Aha. bliżej. Gdybyś mikrofonu mogła usiąść, to byłoby jeszcze lepiej. Postaram się. No w każdym razie przerwałam ci chyba. Nie, nie. No właśnie, właśnie oddałem ci głos i chcielibyśmy usłyszeć, jak ci się pracuje w stowarzyszeniu. A, no nie byłam przygotowana na to <laughs> pytanie, ale generalnie pracuje mi się bardzo fajnie. No bo... Ja od początku mhm. byłam na to zdecydowana i, i, i bardzo liczyłam na to, że, że uda mi się właśnie w tym a nie innym kontekście pracować, e, więc, więc no, myślałam o tym już zresztą trochę wcześniej, że, że to był bardzo fajny rok, podczas którego poznałam niesamowitą ilość fantastycznych ludzi. Zarówno ze, ze, ze społeczności Wikipedystów, jak i ludzi w, w muzeach, w instytucjach. E, także, także no, to, jest, to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Ale pracy jest coraz więcej, no bo to jest tak jak z całą Wikipedią, to jest never ending story zawsze jest coś jeszcze. Halo, halo. Oj, urwała nam się chyba Marta. Ale miejmy nadzieję, że zaraz wróci. A Marta, może spróbuj zrestartować przeglądarkę i połączyć się jeszcze raz. To, bo to tak słyszałem, że niektórzy tak mają właśnie, że, że, że im się coś wyłącza nagle. No ten system blaba to jest taki beta ciągle. Jeszcze nie jest dopracowany do końca, no ale miejmy nadzieję, że w końcu zacznie działać. No ja śledziłem ostatnie wydarzenia rzeczywiście w, w GLAM, czyli w galerię Muzea Biblioteki i Archiwa w tym naszym projekcie wikipedycznym. Wikiglam to się nazywa i ostatnio rzeczywiście dużo się dzieje, także domyślam się, że Marta ma coraz więcej pracy i że to jest coraz bardziej taka kula śniegowa, która po prostu jak się toczy, to to zaczyna nabierać masy i coraz więcej, coraz więcej jest do zrobienia. Już na stronie projektu widać efekty, widać no, naprawdę duży postęp, w ciągu tego roku, na początku to tak powolutku, ta kulka taka śniegowa na początku była malutka, ale teraz już wyraźnie widać jej rozmiary i widać, że to rzeczywiście będzie się szybko rozwijać i bardzo szybko urośnie. Także sądzę, że niedługo będzie potrzeba dużo więcej wolontariuszy, którzy zajmą się pomocą. Fajnie, że mamy rezydenta już w Muzeum Narodowym, którym jest Marysia, czyli jak ma, jaki ma nick, pamiętasz, Marek? Geta to jest chyba Właśnie. nie lecha, ale ja nigdy tego nie jestem pewien, jak się coś wymawia. GeTA i nawet się odmienia, bo czytałem na jej stronie użytkownika, że się odmienia też normalnie. Tak, Odmiana jest, za co, za co dziękuję. Warto myślę takie rzeczy zamieszczać. No, jeśli ma się takiego nika, który nie jest imieniem i nazwiskiem, bo imię i nazwisko to wiemy, jak odmieniać. No, nie wiem, czy Z Kami też bywają problemy. Czy Marcie uda się połączyć? Znowu wygląda na to, że nie za bardzo, ale Wojtek Tadeusz Mężyk jest. Cześć Wojtku, witamy Cię, zapraszamy. Jeszcze tutaj są dwa miejsca, także możesz się dołączyć, bo będziemy też omawiać dzisiaj statystyki października, także zapraszamy. No, właśnie, i ten wikiglam bardzo fajnie zadziałał, jeśli chodzi na przykład o rok obrzędowy z wikipedią w Muzeum Narodowym. Właśnie ten rezydent, który, który jest pierwszy raz zatrudniony w Polsce, też wiążemy z nim duże nadzieje. Muzeum Narodowe w ogóle się otwiera i dzisiaj ogłoszone też było, że, że znajduje się w, w internecie galeria w Googleach dotycząca właśnie zbiorów muzeum narodowego. No i bardzo fajnie, że coraz więcej no, tego, tego typu działań jest podejmowanych, ale różnią się te, te, te Googlowskie galerie tym od naszej inicjatywy, że nasze materiały, które uzyskamy od muzeum, każdy będzie mógł wykorzystać w dowolny sposób. No, A tam nałożyli jakieś okay. ograniczenia? No tam jest, tam jest przecież normalna licencja Google chyba standardowa, jak to się nazywa. Nawet nie dopatrzyłem okay. wiesz? nie dopatrzyłem, bo są filmy, są fragmenty audioguidów tak zwanych, czyli przewodników, takich głosowych. Dzisiaj obejrzałem sobie jedną taką galerię o, o afrykańskiej kulturze chrześcijańskiej, która. Była odkrywana przez Polaków na początku XX wieku. Bardzo ciekawie się to oglądało. Filmy dwa są po drodze do obejrzenia. Jest właśnie chyba dwa. Dwa też są pliki dźwiękowe. No i dużo oczywiście obrazków. No całość jest tak zrobiona. Troszeczkę tam jest też galerii takiej, że można pochodzić tak jak Google Maps. Jak się ludzika postawi na ulicy, no to można się przejść, prawda? I tutaj też... Też jest taka możliwość, żeby przejść po takim wirtualnym muzeum. To bardzo też ciekawie wygląda. No ale właśnie to, to, to nie są zasoby, z których chyba można skorzystać. Natomiast to, co właśnie robimy w Wikipedii i te wszystkie projekty, które można w linku sobie dotrzeć do nich poprzez notatki naszej audycji, to można właśnie ponownie wykorzystać. No jest w tej chwili już chyba około 100, 100 dzieł, które zostały udostępnione przez Muzeum Narodowe. No są wysokiej rozdzielczości, także bardzo przyjemnie się je ogląda. Można sobie powiększyć mały fragment nawet takiego obrazu dużego i dokładnie się przyjrzeć temu, nawet chyba dokładniej niż muzeum bo w muzeum to nie zawsze można podejść tak blisko do, do jakiegoś obrazu. No to tak, mamy Wojtka, który niestety nie udało mu się połączyć. Może spróbuję jeszcze raz, Wojtku, dobrze? I Marta, która nam uciekła niestety. Także no, możliwe, że uda mi się z nią umówić w środku tygodnia na rozmowę i nagramy do Wikiradia taki podcast, który w którym będzie można więcej usłyszeć. Jak widać wola jest, tylko, tylko technika troszkę nawaliła nam tutaj. No to przejdziemy do kolejnego tematu, o którym mieliśmy mówić. Wyrok sądu na podstawie Wikipedii. Czytałeś ten artykuł, Marku? Ten artykuł czytałem, ale mam wrażenie, że jest jakiś taki mało konkretny. Mało konkretne, to znaczy, no bo, bo tutaj chodzi o to, że sąd na podstawie wpisów w Wikipedii powołał się, że co jest zagrodą gospodarską, co jest budynkiem inwentarskim, a co jest budynkiem gospodarskim, zdaje się Także to no, Tak, ale sobie. wydaje mi się, że to nie, nie jest jedyny raz, kiedy sąd się powołuje na Wikipedię. Zdaje się, że Szymon nawet zbierał kiedyś tak. jakieś dane na ten temat. Ja myślę, że on nadal zbiera takie, takie ciekawostki, bo to jest y, dziwne, że, że sąd nie dociera do źródeł, które tam są w Wikipedii, tylko po prostu bierze taką e, samo hasło w Wikipedii e, i podaje jako, jako jakiś swój argument w, w sprawach bardzo ważnych w końcu, które decydują o, o takim no, życiu ludzi, prawda? To jest troszeczkę. No Tak, a poza tym definicje takich rzeczy to y, wydaje mi się, że jednak powinny być w ramach prawa zawarte, tego ustanawianego, tak, a nie odwołanie już po ustaleniu tego prawa gdzieś do zewnętrznego źródła, no bo te w Wikipedii opracowanie zawsze się może zmienić przecież. No, no tak, ale w, w momencie kiedy nie masz encyklopedii takiej drukowanej, no to nagle szukasz jakiegoś encyklopedycznego wpisu, no i, i, i chyba słusznie trafiasz do Wikipedii, tylko że w Wikipedii właśnie są źródła podane, więc być może tam jest jakiś źródła, a być może nie ma i, i też, też może być tutaj pewien kłopot. No, Ale to rzecz chyba właśnie rzecz, rzeczoznawców w sądzie, żeby dotrzeć do źródeł, nawet jeśli ich nie ma w Wikipedii. No, ale, ale pewnie taka praktyka, to tak jak mówisz, Szymon, nie pierwszy raz już widział taką, taką, taką dziwną sytuację, gdzie właśnie sąd powołuje się na, na wpis w Wikipedii. Jeśli chcecie... Już nawet... Mhm. Już nawet w dyskusjach wikipedyjnych zaczyna się pojawiać taki argument, że poprawmy to zanim z tego ktoś z zewnątrz jakiś sąd skorzysta, bo będzie problem. No może wtedy być problem, tak, szczególnie jeśli ktoś przed, przed wyrokiem coś tam zmieni w ostatniej chwili na swoją korzyść na przykład, bo, bo wie, że sąd będzie zaglądał do tego hasła, prawda, żeby się zorientować. Takie rzeczy też mogą się w końcu zdarzyć właśnie, mówiłem o tych notatkach do naszej audycji, ale nie podałem adresu nowiny.podcasty.info i tam nowiny 44 tygodnia 2015 roku. Każda audycja ma takie notatki i można po prostu przenieść w miejsce, o którym mówimy dokładnie. I No i właśnie tutaj też jest link do artykułu na temat tego tego wyroku z serwisu bezprawnik.pl Kto to napisał? Tutaj chyba jest. Ty, no tak, Michał G. Napisał ten artykuł, także zapraszamy do zapoznania się. Kolejny temat to 5 milionów haseł w angielskiej angli, angielskojęzycznej Wikipedii. Widziałeś to wideo, Marku? które świętuje. Video? Video? Chyba nie widziałem. Tu mam wideo podlinkowane. Tak, nie tak. Mamy. Jest. jest. A, na commons wideo, okej. Okay, jest tak, drugie idziemy. i na commons jest i jest też z polskim tłumaczeniem już gotowe. To bardzo dziękuję tłumaczowi z tego miejsca. No, Krzysiek z tego co wiem przetłumaczył to, ale miał pewien kłopot, ponieważ no, ten tekst jest rzeczywiście taki bardzo, ja bym powiedział, pompatyczny i muzyka jeszcze bardziej podbija taką pompatyczność całego tego przekazu i patetyczność. Jest taki bardzo, no ja bym inaczej świętował pięciomilionowe hasło, no ale, ale to społeczność, ktoś po prostu zrobił taki filmik, został zaakceptowany i widocznie jest jako... Jako, jako takie oficjalne świętowanie no, przeznaczone do tego, żeby właśnie w ten sposób jakoś zaznaczyć te 5 milionów artykułów. No, jest... no cóż, to jeszcze nie, nie ostatnie 5 milionów, a jeszcze nas 5 milionów podejrzewam, że w Polsce kiedyś. Tak? no tak? Już niedługo, bo już mamy milion 300 chyba, tak? Milion w zeszłym roku obchodziliśmy. Świętowaliśmy To tak, no Już milion. na pewno sporo, ponad milion No właśnie, więc to szybko rośnie. No pewnie gdzieś tam ta liczba już jest jakoś ograniczona, ale może i nie. Może to się będzie stale rozwijać i stale będą nowe hasła się pojawiać. Jeśli będzie więcej... Myślę, że... O, więcej administratorów. Mhm. wynika raczej z ilości chętnych do działania, tak? Niż... Do, niż z, z ograniczoności materiału, bo materiału podejrzewam, że jeszcze się sporo znajdzie. No tak, ale jeśli, jeśli Wikipedia nie zmieni się wizualnie, no to może, może tutaj być kłopot. Bo ktoś może po prostu, no nie wiem, coś lepszego, to trudno chyba wymyślić, ale no będą, będą chyba naciski, żeby to jednak zmienić. Miejmy nadzieję, że to będzie lepiej wyglądać niedługo. No dobrze, no to kolejny temat i linki oczywiście do tych filmików są w notatkach na stronie nowiny.podcasty.info. Wikipodróże są w kłopocie. To Szymon Grabarczuk. Miałem nadzieję, że dzisiaj dołączy do nas mimo swojego urlopu wikipedycznego, no, ale pisze o Wikipedii i o Projekcie siostrzanym Wiki Podróże napisał taki wpis na swoim blogu: Wiki, podróże, wiki podróże w stanie zagrażającym życiu. Co ty o tym myślisz, Marku? No, bardzo mi szkoda, że wiki podróże tak słabo się rozwijają i mam też wrażenie, że to trochę kwestia tego, że w Wikipedii są chyba słabo wspierane. Niby te szablony się pojawiły, tak, linkując do wiki podróży, ale jakoś tak bardzo subtelnie. No ja przyjrzałem się już na samym początku, jak tylko się dowiedziałem, że wiki podróże powstały, to zajrzałem, bo chciałem zrobić tam rozmówki. Na przykład zauważyłem, że ktoś robił angielskie czy hiszpańskie, ja chciałem zrobić polskie. Okazało się, że to nie w tym projekcie, tylko gdzieś indziej, bo tego nie ma kto sprawdzać i jest jakiś tutaj duży z tym problem. No i później nawet zrobiłem jeden wpis, chyba coś tam uzupełniłem, jeśli chodzi o Warszawę, o targówek, ale jak przeczytałem, no nie powiem regulamin, tylko tam jest taki, taki wpis, czego nie chcemy, żeby było w tutaj w Podróżach. No to o ile punkty 1 do 5 to jeszcze są dla mnie zupełnie do przyjęcia, no to od szóstego punktu zaczyna się według mnie poważne zniechęcanie no, wikipedystów, czy osoby, które, które by chciały tutaj edytować, bo, bo jest tam bardzo dużo. A przypomnij ten szósty punkt? No już, już zaraz ci przypomnę. Od szóstego do 12. Wiki Podróże, to będzie Wiki Voyage, przewodnik turystyczny. No, myślałem, że rzeczywiście będzie miał duży potencjał ten, ten projekt i chyba ma. Znaczy potencjał ma. Potencjał ma, tylko że on jest zablokowany według mnie przez właśnie te, te punkty. Czego chcielibyśmy uniknąć? Tak tutaj jest, są dwie sekcje. Do czego dążymy i czego chcielibyśmy uniknąć? I w czego chcielibyśmy uniknąć? Szósty punkt to jest, brzmi w ten sposób, żeby uniknąć nieporozumień nie chcemy nie chcemy stać się ulotką reklamową czy miejscem na reklamę własnych przedsięwzięć biznesowych. Wikipodróże oczywiście bazują na informacjach o komercyjnych usługach i usługodawcach, no więc właśnie to już jest troszkę zaprzeczenie. Z całą pewnością z korzyścią dla wszystkich jest, gdy właściciele samodzielnie utrzymują aktualne informacje na temat własnej oferty. Jednak przesadne reklamy niezgodne ze stylem z jakim stylem są niemile widziane. W szczególności niepożądane są próby nieuczciwej konkurencji, kasowanie cudzych informacji itd. No więc to od tego punktu już tutaj jak gdyby zaznacza się, że, że, że żeby to, żeby właściwie wszystko co napisze właściciel takiego miejsca, może zostać uznane za, za reklamę. Wydaje mi się, że tego typu wpis w zasadzie musiał się znaleźć, tak, żeby jasno powiedzieć, że nie chodzi o to. Uwaga, u nas najlepsze jedzenie, prawda? Tutaj przybywajcie, tak. No dobrze, no bo... ale to jest określone w innych zasadach, że właśnie nie ma takiego tego stylu komentowania, prawda, że nie komentuje się, tylko się pisze o faktach. A tutaj dodatkowe zaznaczenie, że ma nie być ulotką reklamową, czy my nie chcemy, czyli a poza tym kto to jest my? Tutaj to znaczy, że ktoś tutaj jakąś władzę trzyma w, tej, w tych wiki podróżach. I tutaj od razu się ustawia użytkowników na pozycji, że to my nie chcemy, a, a ty jak to zrobisz, no to po prostu nie zgodzimy się na to. Więc to troszeczkę mi się tutaj nie podoba. I no i właśnie dlaczego, dlaczego nie można, dlaczego właściciel nie może właśnie umieścić informacji o swoich, o swoich usługach. I, i, i tym, jaki jest numer telefonu do niego i w ogóle. No, no, według mnie powinien... Zgadzam się, że niepotrzebnie jest podkreślony tutaj właściciel. Tak? W sensie, że zasady, wydaje mi się, nie tylko tego projektu powinny być jak najbardziej uniezależniane od osób. Tak? W sensie, kto konkretnie no pisze. Jednak przesadne reklamy niezgodne ze stylem. I tu nie wiadomo, o jaki styl chodzi, więc jak to jest tak niejasno napisane, to to już jest troszkę odstraszające. No to już jest taki pierwszy punkt. Aha, no to, no to trudno będzie tutaj coś pisać, bo zawsze mogę być posądzony o, o reklamowanie swojego miejsca, prawda? To jest pierwsza rzecz. Dalej, nie chcemy tworzyć katalogu hoteli, kwater, restauracji i przedsiębiorstw turystycznych, a dlaczego nie? Właśnie to, to jest moje pytanie, dlaczego punkt. nie? Dlaczego punkt nie chcemy? Nie jesteśmy tworzyć? jesteśmy katalogiem? Nie chcemy tworzyć katalogu hoteli, kwater i restauracji i przedsiębiorstw turystycznych. No właśnie tego nie rozumiem. Według mnie tutaj powinny być właśnie taki katalog. Znaczy punkt nie jest kata, to nie jest katalog, jest też w zasadach Wikipedii gdzieś tam wpisany, w czym Wikipedia nie jest. Też w, w podobnym stylu jest to napisane. Także że Wikipedia nie jest katalogiem. A jak niektórzy użytkownicy. W mniejszości będąc, podkreślają, w zasadzie jest katalogiem, na przykład gatunków, tak, wszystkie gatunki Wikipedia. No powiem, właśnie o to chodzi. chodzi. Mhm. Podejrzewam, że podobne ryzyko, yy, znaczy podejrzewam, że podobna idea, jak yy, w tym wikipedii nie jest katalogiem, też tutaj została przeniesiona. No dobrze, ale potem dalej czytamy. Dla zainteresowanego turysty wystarczy 5 do 10 dla danego miejsca. A dlaczego wystarczy 5 do 10 dla danego miejsca? To znaczy, że ma mieć mniejszy wybór? Ograniczony wybór, i kto będzie decydował o tym, które to jest 5 z tych 100, na przykład. To mi się tutaj jakoś nie klei wszystko. Dla poziomu zamożności czy standardu oferowanych usług. No to znaczy, że kto to będzie oceniał, że to jest dla ubogich, a to jest dla bogatych, tak. No. To tutaj świadczy o tym, że ktoś tutaj bardzo mocno będzie moderował ten, te wszystkie wpisy i, i, i to jest, wiesz, to, to, to mi się nie podoba po prostu. No. Myślę, że to bardzo ogranicza właśnie też i odstrasza ludzi, którzy no, być może mogliby dużo tutaj dobrego zrobić. A czemu nie ma być katalogiem hoteli, jeśli w Warszawie jest powiedzmy 10. No, nie wiem, ty tysiąc hoteli, to dlaczego nie wszystkie tutaj mają być? No, jakby były dobrze opisane, to bym wiedział, że w tym hotelu jest to, a w tamtym jest tamto. I bym wiedział, który wybrać. A jak mi opiszą tylko pięć z Warszawy, no to trochę mało według mnie. Jest mi bardzo bliskie to, co mówisz, ale tutaj spróbuję bronić trochę tego zapisu no. pod tym kątem, że użytkownik taki, napotkawszy taki katalog mógłby zagubić się w tym gąszczu informacji. tak? Podejrzewam, że osobom to piszącym przyświeca taka idea, że bardzo trudno byłoby opisać dobrze dużą ilość obiektów, więc lepiej na początek skupić się na mniejszej ilości tych obiektów. No i efekt jest taki, że nie mamy wcale. <grych> Ale być czy, może tak to działa. Czytajmy dalej. Ja no Właśnie zbudować, nie chcemy zbudować katalogu linków. Tutaj troszkę też jest forma nie taka. No to jeszcze to jeszcze jestem w stanie się zgodzić, że to nie chodzi o to, żeby był katalog linków. No, Ale co? To, to jak gdyby ktoś, kto to czyta i chce edytować, no to mówi, aha, to linku do swojej zewnętrznego, do swojej firmy, czy do adresu, to nie będę mógł tutaj wstawić, prawda? To jest kolejne, jak gdyby, coś, co chciałbym zrobić, a nie mogę tego zrobić. Nie jest wskazane tworzenie osobnej sekcji linki zewnętrzne. Zamiast tego linki zewnętrzne należy wplatać w treść hasła. No Zasady wstawiania linków, poza tym są, w ogóle jeszcze nie ma tych zasad wstawiania linków. Jeśli nie ma zasad, no to, to chyba nie trzeba, nie można tworzyć takiej zasady, która odwołuje się do zasady, której nie ma. No, ale to jest kolejny, kolejny, punkt, który tutaj mocno jakby powoduje, że, że, że ludzie mogą bardzo sceptycznie podchodzić do tego projektu. No i kolejny, dziewiąty już punkt. Tworzyć dodatek, nie chcemy tworzyć dodatku do przewodnika turystycznego. Sposób tworzenia wiki podróży umożliwia gromadzenie informacji, które nie są dostępne w normalnym przewodniku. A co to jest normalny przewodnik? To, tego nie rozumiem właśnie. I Dlaczego ma nie być dodatkiem do przewodnika turystycznego? No dobrze, ale czytamy dalej. Nie znaczy to jednak, że chcielibyśmy, aby tylko takie informacje się tu znajdowały. Wiki Wikipodróże stawiają sobie za cel być kompletnym przewodnikiem, czyli bez dodatków? W sensie podejrzewam, że chodziło o to, że ktoś pisze coś i zobacz więcej w takim innym przewodniku. No nie, ale my, I coś, my nie chcemy coś tworzyć. Jest chyba dodatku, według tego punktu. Nie chcemy tworzyć dodatku do przewodnika turystycznego. No właśnie, nie wiem. No to, fakt, to jest, to jest wyjątkowo niejasne. Jest to niejasne, a każda taka niejasność będzie powodowała, że, że ludzie przestaną się tym interesować. No. Kolejny punkt: być atlasem. No tego to już w ogóle nie rozumiem. Dlaczego ma nie być atlasem, na którym są naniesione właśnie te punkty. Znaczy ja bym powiedział, że chodzi o to, żeby nie tworzyć galerii, na których miejsce jest Wikimedia Commons, ale faktycznie jest to niezbyt jasno ujęte. No atlas, czyli jednocześnie przewodnik, prawda? Przewodnik jest, to też jest jakiś atlas, w którym są właśnie te punkty pozaznaczane. No, jeśli będą podróże bez mapy, bez atlasu, no to no nie wiem jak to się ma odbywać. No, czyli do Open Street map ma być odniesienie, ale nie ma być atlasem. Tak znowu tutaj jest to niejasno opisane i nie chcemy, nie chcemy być encyklopedią. Kolejny temat, kolejny tytuł, znaczy ten, ten punkt, który tak nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Wikipodróże służą pomocą w podróżach po świecie, a nie dokumentują wszystkiego, co na świecie się znajduje. No to, no to okej, okay, no, ale znowu za dużo nie dokumentuj tak? tutaj w Wikipodróżach i nie chcę być biurem podróży. Czyli właściwie, nie wiem, wszystkie tutaj, jak, jak tak przelecisz przez te, przez te ostatnie punkty, to właściwie masz wrażenie, że te wiki podróże to nie wiadomo, czym będą. Bo nie, nie będą katalogiem, nie będą reklamować żadnych miejsc, nie, be, nie będzie tutaj katalogu linków, nie będzie dodatkiem do przewodnika turystycznego, nie będzie w nim map, nie będzie też encyklopedycznych wpisów i nie będzie też informacji o tym, jak można i nie będzie biurem podróży, które opowie nam, gdzie, gdzie pojechać i, i jak, jak tam się zachować w tym miejscu. Także no, wydaje mi się, ten regulamin jest bardzo mocno restrykcyjny. Możliwe, że on wynika z tego, że po prostu jest mało administratorów w tym projekcie i że oni chcieli tak chyba mocno no na początku... Jeden mocno na początku tutaj obciążyć, jak gdyby zablokować ewentualne no, jakieś nieprawidłowości, ale no, jak, się, jak się startuje chyba z takim nowym projektem, tak jak Wikipedia startowała, prawda, no to, to nie było jakichś wielkich zasad, tylko ludzie zaczęli tworzyć, zebrała się społeczność i dopiero ta społeczność, która się zebrała wokół tego projektu, zaczęła ustalać jakieś zasady. Tutaj mam wrażenie, że są z góry narzucone zasady e, takie, że no nikt nie chce się jak gdyby do tego dołączyć, No kwestia. No mogło tak być, bo na początku tutaj y, w zasadzie chyba w większości byli to użytkownicy pochodzący z, z Wikipedii, tak? mhm. więc m, mogli próbować przenieść tak y, te no. zasady, które już w Wikipedii zostały usta ustalone. O, Marta jesteś? Połączyłaś się? Udało się? Witamy ponownie. Hello. Halo, halo. Tak, ale nie wiem, czy jakość połączenia będzie. <laughs> Marta, a no dobrze, już widzę, że znowu cię wywaliło. Marta, to słuchaj, w takim razie umówimy się w tym tygodniu na spotkanie w studiu, to wtedy Aha. dokładnie omówimy, dobrze? i zrobimy oddzielną audycję na temat tych twoich działań i w ogóle tego projektu, tak? Chyba jeszcze cię Dobrze. słyszymy. Chyba jeszcze Dobrze. cię słyszymy. Chyba nie damy rady faktycznie. No właśnie. Także to się... No i znowu zniknęłaś, no ale to już się umówiliśmy na szczęście. Także liczcie na to, że na stronie wikiradio.podcasty.info wkrótce znajdzie się prawdopodobnie audycja na ten temat. No ale wracając do wiki podróży. Przerwało ci chyba tak, Marku, czy coś jeszcze chciałeś dodać? No ja chciałem powiedzieć, że to są zasady raczej przeniesione z Wikipedii, a wiki podróży są na zbyt wczesnym etapie rozwoju. No, tak I chyba wydaje. Szymon miał coś podobnego na myśli w tym swoim artykule, o ile dobrze zrozumiałem. No, no właśnie. I jeszcze tutaj jest jeden taki no, powód prawdopodobnie tego, że, że to się nie cieszy, nie rozwija się. No, Wikipedia w momencie, kiedy powstawała w 2001 roku, no, to było coś bardzo nowoczesnego. To, że można było edytować, to, że no dosyć nowoczesny wygląd miała jak na tamte czasy, no to przyciągało ludzi. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że ten, ten interfejs i ten sposób edycji nadal ma jak, jakąś siłę nośną. To znaczy chętnie ludzie może chcieliby edytować. No, ale jednak sposób tej edycji już dzisiaj to zupełnie odbiega od tego, co się robi w innych, w innych projektach, prawda, nie, nie wikipedycznych. No i myślę, że jak ktoś trafia też na taki mur e, takiego starego interfejsu, niezbyt ładnego wyglądu, y, niemożność takiego umieszczenia, jakby się chciało, y, różnych elementów, no to, to po prostu woli, woli edytować inne, być może nie zupełnie wolne projekty, w których jego pomysł i jego realizacja będzie wyglądała znacznie ciekawiej i atrakcyjniej. No właśnie tutaj też w notatkach podałem linka do Green Velo, który troszkę reklamuje w ten sposób, no ale, ale trzeba podać jakiś, jakiś sposób, jakieś rozwiązanie. Wydaje mi się, że ten ten portal bardzo ładnie zaprasza do wspólnej edycji użytkowników. Można tam własną trasę narysować, można właśnie zrobić własny szlak, wyznaczyć, opisać go, dodać zdjęcia, które tam się wykonało podczas tej podróży. No i być może to nie jest na wolnych licencjach, ale dla człowieka, który z tego korzysta i, i ma na to wpływ, no to, to myślę, że Tutaj to schodzi na drugi plan, jeśli po prostu może zobaczyć ładny efekt swojej pracy i jeszcze w dodatku bez takich zastrzeżeń jak tutaj od tego 6 do 12 punktu. Oglądałeś ten tak, Greenwell? Tak, rzuciłem okiem, ale praktycznie jeszcze z niego nie korzystałem. Tutaj skrytykowałeś bardzo ten regulamin powiedzmy. A doszukałeś się gdzieś regulaminu właśnie tego y, serwisu, który proponujesz zamiast? Nie, nie doszukałem się, y, ale warto się Może to jest kwestia, połówać. że regulamin zawsze jest odstraszający. No nie wiem, może tak, może tak, ale y, y, no wiesz, nawet, nawet jeśli, no to, to ta strona wizualna jednak tutaj mocno przebija i to Green Velo to na pewno nie jest jeden taki, jedyny taki pomysł, prawda, gdzie, gdzie to jest po prostu znacznie ładniej wykonane, mimo że nie jest wolne, nie na wolnych licencjach. Też tego dokładniej tam nie zgłębiłem. Wiem, że korzystan Green Velo z OpenStreetMap, więc przynajmniej te mapy, które tam są, no można sobie przenieść do własnego OpenStreetMap i tam jakoś te ścieżki pozaznaczać i jakoś to może współpracować wtedy. W każdym razie, no, no to takie są moje przemyślenia na ten temat. Pewnie będziemy na ten temat rozmawiać podczas zimowego spotkania. Co dalej z wiki podróżami na przykład. Chyba, że, chyba, że to jakoś ten temat się rozwinie tutaj w, w, w no, w komentarzach do, do tego wpisu Szymona. Widzę, że na razie jedna osoba oprócz mnie tylko odpisała. No ale zobaczymy, bo to, bo to chyba temat jest rzeczywiście na, na rozmowę taką w realu bardziej. Znaczy ten temat jest w ogóle szerszy co do współpracy z innymi siostrzanymi projektami. tak? Podejrzewam, że Wikiniusy też są w podobnej bardzo sytuacji w sensie no tak. z niewielkim gronem zainteresowanych, a nadal się rozumie, że ze sporym potencjałem. Mm -hmm. No właśnie. Też no. mają swoje wady. tak? No ciągle widzisz, no wszystko zaczyna się opierać o, o ten interfejs. Ja to tak już od dawna obserwuję, że to jednak coraz coraz bardziej odstaje. Od, od tego czego ludzie oczekują tak mi się wydaje. nie? E... No Ja jestem dziwny mi się bardzo ten wikipedyjny interfejs podoba. No bo się przyzwyczaiłeś i jak gdyby wyrosłeś na tym. Natomiast... Pewnie też z tego to wynika. Natomiast ludzie którzy po raz pierwszy się z czymś takim spotykają no to, no to mogą mieć problemy już teraz. nie? Ale z drugiej strony Wojtek opowiadał przecież, że wszyscy, którzy złożyli, no chcieli pracować jako rezydenci w Muzeum Narodowym, no to mieli za zadanie napisać artykuł w Wikipedii i nikt z tym nie miał problemu. Więc być może to troszkę przeceniamy może wartość takiego ładnego interfejsu. Może to nie jest aż tak wartościowe, nie? Może war bardziej wartościowe są treści mimo, mimo fatalnego ułożenia. Powiedziałbym, że najważniejsze są treści, a w tym, co napisali kandydaci, to raczej bym się doszukiwał sprawy motywacji. Tak? Oni dość mocno byli zmotywowani. Mhm, mm mhm. Mm Marta jeszcze tutaj pisze do mnie na, na czacie na Facebooku, żeby przeprosić za jej kłopoty techniczne. I tak jak już też obiecywałem, będziemy chyba się umawiać na rozmowę w studiu. No właśnie o odkurz dokument to mamy powiedzieć jeszcze. No i prosi, żeby powiedzieć, że finał roku obrzędowego z Wikipedią odbędzie się 17 października w Państwowym Muzeum Etnograficznym przy Kredytowej 1. No i zapraszamy wszystkich wikipedystów na to spotkanie o godzinie 14, 17 października, października? no nie listopada, właśnie oczywiście. październik już był. No napisała, tutaj października ja przeczytam. A, okej. Okay. 17 października, to, listopada to jest wtorek, także o 14 w Państwowym Muzeum Etnograficznym przykredytowej 1 odbędzie się to, to spotkanie. No i zapraszamy na świętowanie zakończenia tego projektu, będą wyświetlone wszystkie filmy, które które zostały nagrane podczas tego projektu. Będzie można zobaczyć katalog, być może dostać. Nie wiem, jak to dokładnie się będzie odbywało. Myślę, że warto zobaczyć po prostu podsumowanie. Spotkamy się poza tym z tymi ludźmi, u których byliśmy. W Chobienicach, w Nowej Wsi Roszelskiej, w Wilamowicach. No i we wszystkich tych miejscach, gdzie rok obrzędowy z Wikipedią dotarł. No, Będzie można dostać publikację książkową z projektu. Także zapraszamy. No właśnie, to tak jak mówię, no, będziemy o tym, o tych wiki podróżach rozmawiać na pewno i o Wikinius być może też na spotkaniu zimowym wikipedystów chyba w styczniu. Nie pamiętam dokładnie, czy już termin jest określony czy nie. Ty nie pamiętasz Marku? Nie pamiętam, nie mam tego nigdzie pod ręką, więc może zostawmy na razie, to tak, będzie gdzieś na pewno jest, jeszcze jest dosyć dane. odległy termin, ale, ale będziemy przypominać o nim oczywiście. No i właśnie, odkurz dokument, to już mówiliśmy o tym, że w Radiu Merkury jest do odsłuchania audycja, krótka, chyba 10-minutowa, o ile dobrze pamiętam. Tak, nie będziemy tego słuchać, bo nie możemy, nie wolno nam. 11 minut 20 sekund, link jest w notatkach do audycji. Można sobie kliknąć i posłuchać, dopóki to tam jest oczywiście w tym archiwum. To zapraszamy do, do zapoznania się z tym projektem też przy okazji, o którym Natalia już wcześniej wspominała. Statystyki października no Wojtka nie ma, także nam dzisiaj nie omówi tutaj, no ale też link jest zamieszczony w naszych notatkach na stronie nowiny.podcasty.info. Można sobie zobaczyć zrzut ekranu z 1 listopada, czyli z podsumowaniem całego poprzedniego miesiąca, co było bardziej oglądane co mniej, co się cieszyło popularnością. No, dosyć mocno odbiły się tutaj wybory na tych statystykach, jak zerknąłem. No i tak e, nic tam rewelacyjnego nie było, ale jak, jak zaprosimy następnym razem, może Wojtka, jak się uda, jak się do nas, do, do nas dołączy, no to, to może będzie można więcej opowiedzieć. Widocznie ten blab nie jest takim dobrym narzędziem, jak myśleliśmy na początku. I być może trzeba będzie się z powrotem na hangout sprzenieść na przykład. Co o tym myślisz Marku? No mi się ten pomysł podoba w sensie mam wrażenie że mój komputer jakoś sobie z Hangoutem lepiej radzi. No właśnie także możliwe że przysz przyszłe spotkanie na Hangout się z zorganizujemy za tydzień. Wiki Ale to jeszcze mhm. będziemy informować. No tak też w notatkach zawsze jest informacja o tym gdzie się spotykamy w następnym tygodniu. Wiki ekspedycja kolejowa to też tylko krótka informacja, i oczywiście link w notatkach do efektu, które, akcji, która zakończyła się już 29 września, ale teraz właśnie zaczynają powstawać różne materiały, wybierane są zdjęcia. No i w Wikinews pojawiła się właśnie no, taka informacja o tym, że że było takie coś, taka wiki ekspedycja kolejowa. Tutaj są setki zdjęć już zamieszczonych w galerii, bardzo ładnie to wygląda. Wybrane rzeczywiście, bo widziałem, że tam sporo zdjęć było takich, no może nie tak atrakcyjnych, jak te, które tutaj zostały wybrane do wikinios. w każdym razie. I tutaj rzeczywiście ten wybór fajnie wygląda i bardzo fajnie popatrzeć na te zdjęcia. No i oczywiście każde zdjęcie prowadzi do, do strony, z której można to zdjęcie pobrać. No to chyba tylko tyle. Już wszystko na dzisiaj 46 minut i tak nam to zajęło z tymi problemami technicznymi. Także żegnamy się z Wami do przyszłego tygodnia. Marek Mazurkiewicz z Ochoty. Do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.